It's Magazyn dźwiękowy z podróży dookoła świata, jak to stopa. Żeglarstwo. Żeglarstwo. Żeglarstwo. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, Patrycja Długoń i Mikołaj Westrych. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego podcastu z naszej podróży dookoła świata, w którą wyruszyliśmy jachtostopem 4 lata temu. W międzyczasie spełniło się jedno z naszych największych marzeń. Staliśmy się właścicielami własnego pływającego domu. Na naszej stronie www.aroundtheworld.pl staramy się popularyzować ideę życia na morzu oraz szczególnie stopu. Bo to ekscytujący i niezwykle ekonomiczny sposób podróżowania po świecie. I tak zaskakująco często spotykamy w naszej podróży, jak to Stopowiczów. Ja mam zaznaczyć? No właśnie. Witamy, tutaj Ania. I Krzysztof. Podróżujemy rowerkami przez świat. Jesteśmy w drodze od roku. Planujemy być na wszystkich kontynentach, oprócz Antarktydy. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia, poczytać o naszych przygodach, chcecie dowiedzieć się, jak podróżować rowerem, zapraszamy na www.roweramiinfo. Jeszcze ty powiedz. Nie, no już powiedziałeś. było bardzo ładnie. Mi się bardzo podobało. ładnie? Yes. <śmiech> Ania i Krzyś podróżują po świecie rowerami, ale odwiedzili nasze kotwicowisko na Curacao właśnie jachtostopem. Jachtostopem, z rowerami oczywiście. Wiedzieliśmy o nich dokładnie tylko tyle, kiedy zaprosiliśmy ich na pokład naszej Juju. Oto jak potyczyło się spotkanie. Cześć. cześć. Zapraszamy, zapraszamy. Ania jestem. Cześć Patrocja! Mimo Cię widzieć i w ogóle... Super w ogóle, jak ktoś z paski spotkać. No. Ale proszę się, raz gość. Cię małecką łodzieczkę. No. Ja już do dwóch osób to spokojnie. Spoko. Cześć To Cześć miło, miło zobaczyć, miło poznać. To ja od razu coś zaproponuję. Pójdzie Rumik rumik, może? Pijemy wszystko. Pijemy wszystko. No, to Ci rumić. Pójdzie to rumić. Pójdzie tak jest. rumić. Pójdzie Ci rumić. Pójdzie Ci rumić. Pójdzie Ci وجу, tam jest nasze, Tam jest sypialenka, szafa, później sobie możecie wejść do środka. Wiesz, teraz mamy rozłożony z on normalnie się, się składa, więc przechodzisz jest, jest, normalnie, Ale w ogóle jest mniejsza jest niż Maria, nie? Wy nie macie więcej sypień. Mniejsza niż Maria. To znaczy, wiesz co, on miał nie, no, inaczej jest wszystko tak rozłożone. On miał nie, Słuchajcie, bo my żeśmy byli na... ile to no? 8,50 metra, czyli 20. Niecałe 29. Ok, to, 8, to, to Maria była. byliśmy na 32 z naszymi rowerami. A, <laughs> jest, no, no coś. A Na to w wielgach w porównaniu do. No z tak, ale to było niewiele. Ciut dłuższy, nie, załóżmy. No inaczej, nie ale. się Troszeczkę Co jedna stopa czasami robi taką ogromną różnicę. I ma, na Marii skąd płynęliście? To było George Town. Na Barbadosie, tak? Z Barbadosu, Georgetown? Nie, Georgetown na bah w tym ba e, e, Aha, na Aha, aha, aha. I my tam żeśmy siedzieli z naszymi rowerami, z takim kartonem wielkim, że jesteśmy z Polski szukamy jakiejś kutki, która jedzie na południe. No i w końcu jeden z zlitował, i jechał do już Tak, panie. nie I się witamą, no i, dobra, to I tutaj na moment muzyka zakłuszyła trochę opowieść Ani, jak to. Wprowadzając się na właśnie złapaną na stopa łódkę, nagle przyszli do nich inni żeglarze, oferując bezpłatny transporty dokładnie taką trasą, jak Ania i Krzyś sobie wymarzyli. Dylemat, czy płynąć z przesympatycznym Włochem na fascynującą Kubę, czy z nowym kapitanem w kierunku Ameryki Południowej. Krótka burza mózgów i... No Ty mów, no z Mario. No i ten. No i stwierdziliśmy, że dobra Mario, bo do Mario się wprowadziliśmy w piątek, nie? A oni w niedzielę mniej więcej mieli wypływać. No to by Mario, słuchaj, to my zostaniemy z Tobą na weekend, bo jesteś świetną osobą i chcemy z tam po prostu spędzić jakiś czas, nie? I zostaliśmy u niego na weekend, bo żeśmy razem gotowali w ogóle, żeśmy... Fajnie było, żeśmy pogadali i powiadali. gość typowy taki gość za ochroną środowiska, niesamowity. W ogóle wynalazł jakieś rzeczy. Dużo ludzi myślało, że on jest jakiś trochę szurnięty, nie? Bo on miał tyle pomysłów i w ogóle. No tym bardziej mówił tyloma tyle, tyle, tyle językami. Dla mnie to był po prostu gość pełen inteligencji i wiesz, takiego... temperamentu takiego typowego włoskiego to miał, wiesz... I żyje, na morzu? żyje na morzu? On był na, na, na podróży sobie, miał tam jechać. Do Kuby i później z powrotem, nie? No i na Kubie w ogóle miał wieku taką misją było trochę, żeby na Kubie miał full rzeczy w tej łódce, miał pełno t-shirtów, jakieś czapeczki, jakieś tam rzeczy, żeby na Kubie ludziom oddawać. No i co się stało. Przepraszam. Jest... No. Zdrowie dla zdrowie. Zdrowie. Zdrowie. No. No i się jest... stało. Tak, dokładnie. Co się stało? Przeprowadziliśmy się na łódkę i trzy dni potem słyszymy, że Maria łódka zatonęła. Po Boże. prostu. Jezu. Czuję szok niesamowity. Ja on wykurna jakbyśmy tam byli, to może byśmy mu pomogli, bo co się stało? Uuu, Był blisko ramki, to jest kolejna tam wyspa na tym. I niestety co się stało? Yy, jakiś problem z silnikiem, silnikiem. miał no. poszedł pod podkład. I akurat zawiało 30 notów i go zniosło na radę. No. A, I poszła. No. Tam, udało mu się gitarę utować kilka tam rzeczy, a o. O, o. wszystko, reszta poszło. No. Ale nie, no, Nie no, na pewno jak nie, nie byłby sam, to by inaczej to tak, wyglądało. Tak, bo byśmy moglibyśmy byli na dworze, tak. byśmy widzieli co się dzieje i tak dalej, nie? Czy byśmy byli w stanie wjeżdżać, czy... czy... Yes. Ale co, co no. ten, napisaliśmy do niego maila i nam napisał jakoś po tygodniu, nam odpisał, był w szpitalu, był tam na Bahamach, Nassau no. był chyba z czy 3 tygodnie. I później nam odpisał już z Kanady maila, że to się stało, co się stało, mówi wróciłem do Quebeku, idę do pracy zarabiam kasę, kupuję nową łódkę zaczynam od nowa to nie poddał się i Jezu, ale kurde dobra, jest, wy w ogóle powiecie co wy tu Jezu, tak, wy opowiadajcie nie, roz, wy z rowerami w ogóle, jachtami się rozbijacie okay. to jest jazda no. No. Okay. Mm, od 2000, od 2000 roku już podróżujemy. Eee, wszystkie nasze wyprawy są na rowerach. Pierwszą wyprawę żeśmy pojechali dookoła Polski na rowerach, drugą żeśmy pojechali na Niemcy, południowe, trzecią dookoła Bałtyku, Bałtyku, na Nordkap i czwartą do Hiszpanii. Wszystko na rowerach. No I Później parę lat wiesz, w Londynie żeśmy się ciła i trzy lata żeśmy tam harowali żeśmy planowali parę lat dłużej zostać w Londynie, ale zrezygnowaliśmy z tego i mówimy rok przed wyjazdem pojechaliśmy samochodem, mieliśmy auto, pojechaliśmy na, ten, na Norwegię, Finlandię sobie, samochodem. sobie samochodem. No i, o tam, i na, na, na tej wyprawie powiedzieliśmy dosyć. Rok czasu, następne wakacje wyjeżdżamy rowerami. No i jesteśmy w podróży już, 9-10 miesięcy. 10 miesięcy i jedziemy rowerami dookoła świata. I no, jak, no, jak, znaczy tak, no. jak to stopem? No, i jak to Znaczy, jak to stopem głównie to był nasz cel, żeby Karaiby przyjechać Karajby. tutaj, nie? Bo... Każdy rowerzysta tutaj Karaiby był omijają, omijają Przest... bo każdy jedzie przez, przez Meksyk, tam Panama, no. później Darien Gap, omijają, i jadą na Amerykę Południową. I taki właśnie sakwiarzy właśnie rowerowych mało się tutaj zagląda. No, Nie chcieliśmy tutaj, to Jestem... nie Zrobiliście że taki island hopping z jednej na drugą do wyspy i każdą wyspę objeździliście. Znaczy, rowerami nie objeździliśmy każdej wyspy, bo ja. były za małe troszeczkę i niestety, wiesz, rower Rowery czy wyspy? Wys... E, wyspy były za małe. <śmiech> <śmiech> <śmiech> żeby rozpakowywać rowery, No, tak. bo po prostu wiesz, wiesz, wiesz, jak jest słona woda, my je Ale mamy... Jeszcze jeszcze No. O, o kurczę. My My mamy zawinięte sprawe, wszystko, kładzie. bo ono stało na Deku to powiedzmy. 9 miesięcy, czyli wyruszyliście kiedy dokładnie? 16 sierpnia z Polski w tamtym roku i przez Niemcy, Holandia, <laughs> Belgia, Belgia Francja, Francja do Londynu i z Londynu żeśmy wzięli samolot do Halifaxu w Kanadzie z Kanady żeśmy w Halifaxie wystartowali rowerami już cały czas rowerami, później pojechaliśmy do Quebecu, Montreal Toronto, Toronto tawa Niagara Falls. Z Niagary pojechaliśmy na. już w tam żeśmy przekroczyli na Stany, do Nowego Jorku, z Nowego Jorku. Waszyngton, Philadelphia, później, później przez Apalachę, żeśmy pojechali przez, do, Nashville, do, do Nashville, do Tennessee, bo my lubimy country. country no. <laughs> no. Stamtąd no. żeśmy pojechali na Alabamę, Florida do Miami. Niech w Miami szukaliśmy łódki no, no. po wszystkich marinach, wiesz, ogłoszenia karty, Wzuchy jakieś widzimy. tam ze zdjęciami, że z Polski, wiesz, jedziemy dookoła świata. No i po trzech tygodniach się odezwał gość, praktycznie po tygodniu. Nie, po tygodniu. Y Polaczek, który mieszka w Miami ma swój jak i płynie na Bahamy. Jest I może nie? coś wymyśli. No to żeśmy pojechali do niego, spotkaliśmy się z nim. No i mówi, słuchajcie, mam łódkę na ten w yy, naprawie, ale za tydzień będzie gotowa i mogę was porzucić na Bahamach. No, no i się no, się no. w ogóle ja nigdy nie wierzyłam, żeby być na Bahamach, nie? W ogóle, wiesz, mi się marzyło być na Santa Luzi na przykład, albo nie wiem, tam na Barbados, ale na Bahamach. Jak ja to zobaczyłam, to mi tak szczegra opadła, no. że szok, nie? I I no. no i żeśmy się zabrali, do, do, do NASA nas zabrał, w Włoch zwłatpaliśmy następną łódkę. Też ja motoru, mam, parę tak, się, parę. Motor... te pierwsze dwie to były motorowe łódki, nie, nie, nie, nie no. Także to, to, to, tam Później z Nassau zabrali nas do Georgetown na Eczema i tam znowu przez tydzień czasu szukaliśmy łódki, no, no właśnie Mario nas złapał, no i z nimi już jesteśmy od Georgetown. Widzimy już każdą wyspę w kolei. Które zobaczyliście wyspy? Okej, okay. zaczniemy od Georgetown. No to Bahamy, znaczy Bahamy, no to na Bahamy. Później żeśmy z nimi popłynęli na... W Dominikę. Na Rampi. Rampi. Rampi. też jeszcze bachamy? Na Maiguane. Stamtąd że tam prosto, żebyśmy pojechali na Dominikanę. Dominika. Było zajebić. Byliście w Dominikanie? Nie. wiecie. To, to, to, to jest najlepsza wyspa z tych wszystkich. Tych wysp, co mamy odwiedzić, to Santa Lucia i Dominikanę. Jeszcze, jeszcze raz. Jeszcze raz. No dobrze, to Dominikana i co? Później okay. tam, tam, tam, Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico żeśmy na... właśnie zrobili sobie rundkę na Bo rowerach. Bo naprawiali łódkę, łódkę swoją. To nie jakieś problemy mieli silnikiem. I tydzień czasu żeśmy stali, to my mówimy, no, a to my schodzimy tydzień czasu rowerami, żeśmy całą, to Puerto Rico żeśmy całego wiecznego się dookoła. Wielka wyspa No, ale Z kawałek. No, no 450 no. kilometrów żeśmy no, no, zróbili. No, fajnie było. Z Puerto Rico no, na... Bihaui. Na Virgin Islands, no. Brytyjskie. I tam kilka wysepek żeśmy zaliczyli. Ja już raz nie pamiętam. Na w no, no. no. no. no. byliśmy no. na Juice Van Dyke, na Tortoli i na... I na tej... Nie, nie. Kulebra to jest... Na Kulebrze byliśmy też, ale to jest do, do Puerto Rico. Tam byliśmy na tej trzeciej, gdzie są Buffs, jak ona się nazywa, A, ta to cała Virgin, Gim, Virgin tak, Gorda. Virgin tak, Gorda, tak, dokładnie. I później stamtąd popłynęliśmy do San Martin. Aha. San Martin, Martin. później... Samolot tak, San Martin dek, dek. później chyba San Bart, San Kids and Nevis. Byliście Ustakius. na nich wszystkich i na Ustachiusie byliście. Na Ustachiusie na... też byliśmy. Ustachius był fajny właśnie A, też. też. A sam i Nawis? Też fajny, na, na sam Kids, też. No, o fajnie, nam się zrobił na sam Nie wiem czy słyszeliście o couchsurfingu kiedykolwiek. Tak, tak, tak, tak no to na, tej stronie, no. No, no to na, na St. Kitts żeśmy surfera znaleźli, żeśmy mogli, i na Tortoli zresztą też. No, także żeśmy byli, z, wiecie, z lokalnymi ludźmi, nie? E, no i na St. Kitts, na San Nevis, później, i stamtąd później... E, Martynika już od razu? Czy co, nie? Nie, sorry, jeszcze Guadalupe najpierw. Guadalupe. nam się nie podobała. Guadalupe, Dominika, Martynika, Santa Lucia. Santalusia, a a Grana, e, Santa Lucia, ja, San Vincent, Grenadyny, byliśmy w Grenadynach. A, a byliście w Bekia, Bekła byliśmy, byliśmy w Bekia. Jak, mysz... jak wam się podobała, bo to jedna z takich e, poczarówkowych wysp. Ta Bekia to nie jest tam, gdzie te wszystkie gwiazdy mieszkają? Nie, nie, zaraz Bekia to jest, jest malutka. Zaraz obok jest Aha, A zaraz. Bekia jest zaraz za San Vincent, malutka, z olbrzymią zatoką. Tak, byliśmy w Bekia. taka, taka yy... ale tutaj... Tam, gdzie żeśmy wody z kranu brali ze szkoły? Mm -hmm. Mhm. No. Tak, <grym grym grym> ogóle, no. no. Bo wiesz, nasz kapitan to wie, zawsze, nigdy. O, nie ma wody. My tam się przejdziemy przepiętymi. No, no, o, To jest kran, to jest To <grym> kran, jasne. Gdzieśmy zabrali showery no. ze szkoły? No. To, mnie, to mnie szczęśliwy jest, to, że was ma. No czasami, no, szczęśliwy jest dosyć mocno, bo dużo mu pomagamy, on ma, wiesz, 40 ile. Dwie razy, znaczy, co, co z nimi jest? My ich poznaliśmy w San w Georgie. I on płynie jest żoną dookoła świata. Oni płyną w. w cyrku kilku, na Miguel 7 lat, lat, lat. planują mnie. Wystartowali z Teksasu, bo oni z Teksasu są. W... Kiedy? No, w nowym to Nowy listopad. Tak, no. <gry> tak. No. No i płyną do. łódkę mają zajebistą zawsze. No fajną nawet, no płyną, tylko że nie dbają o nim, nie to mają. trzeba powiedzieć. Tak, No, no. Jest, jest tragicznie. Znaczy nie mają czasu, tak? No nie, nie, mają tam. czas, tylko nie dbają. Tylko, tylko są innych no. Tak. tak. A no to... i ten, y, co z nimi? Oni płyną do tego świata. Y, żona mu w ogóle nie pomaga, w ogóle nic nie potrafi, nie umie, żeglować, i nie potrafi nawet pływać. Mm. Także on wszystko robi na łódce sam. No. Ale cieszy się, że z nim płynie. Także tak no, Ona Bo... się cieszy, ale wiesz tak, Moim nie zdaniem tak. na siłę to wszystko Aha. jest Troszeczkę na siłę, no to, tak jego tak, to, to jego marzenie zawsze było przez całe życie ona płynąć w On Nienawidzi wody, boi się wody nie lubi w Także to jest takie. która no. <głosy> jest słaba. Dokładnie. I dlatego nas zabrał, żeby ją pomagać. Oczywiście. Także tak, potrzebował. Więc naprawdę, roboty w cholerę, jak się płynie na tej Żeby ją obsłużyć w ogóle, dokładnie, tak? To tak. aż tak się z wiatrów, który w ogóle ściągnąć duży, ściągnąć to z najlepszym żeglarzem nie mam pojęcia o żeglowaniu, ale tak jak obserwuję, wiesz, już cztery miesiące jesteśmy z nimi. Mm -hmm. Jak się obserwujesz, wiesz, innych, Aj, tak. z innymi ludźmi się gada, jak żeglują i tak dalej, tak, to on żeglować tak. nie potrafi. Rozumiem, rozumiem. I, I czasami jak wiesz, gdzieś tam burza szła czy coś, to on w ostatniej chwili z, z, z, jak, z, już z, wiać. jak już zaczyna wiać. I zawsze jest coś. Aha. I zawsze wyskakiwało, że tam lina się zaplątała, to Ale już ja, łódkę nas tak przechyla, on goni tam na koniec, żeby tą linę odwiązać. To, to macie pełną genuę rozwiniętą no, i dokładnie. nie można jej ściągnąć. Dokładnie. dokładnie Ale się tak przez cztery tak miesiące musieliście nauczyć. Jeszcze to znaczy, że dużo nas nie nauczył. Dużo nas nauczył, nie dopuszcza nas do... Do, do, do wielu jest. rzeczy. Glinę zwijamy i tak dalej, za ani razem, ani razu, żeśmy nie stali, a szkoda, bo na, na, Naprawdę? na przykład, żeśmy no. byli na łódce, ile, dwa dni na tej, na tej wcześniejszej, co nasał, żeśmy płynęli do do George, tam, ale motorowa, Aha. ale już po drugim dniu gość nas, wiesz, zabrał do, no. do monitora, do, do konsoli, wszystko nam pokazał, mówił no. tutaj, Wysły całą drogę z wyspy, dokładnie, i żeśmy to, i, presy, nie? odłączył autopilota, żeśmy sterowali sami łódką, no. No. po dniu, tak? Także nas uczył w ten sposób. bo zobaczył no nam radar i tak dalej. Jak, wszystko jak my nawet kotwice praktycznie nie zarzucamy na no, ten moment. On się boi, że nam się coś stanie. No, Oczywiście, ja A... rozumiem, że on się boi, żeby nam się coś stanie. O, wcale Tak, tak dalej. Nie? My tak no. samo nie chcemy, no, ale hmm. moglibyśmy więcej się nauczyć na pewno przez te 4 miesiące. No. To znaczy, no ale macie wachty, jak normalnie tak, pójdziecie. Tak, tak, tak. A, no. Ale wtedy jest, jest autopilot, tak? Tak, I autopilot, Jak widzimy tylko światło gdzieś za horyzontem, to tak? już musimy go budzić. Aha. Także w ten sposób. Przez, ja kilka godzin. razy wiesz, zlałam na to, mówię, przecież widzę, że ta łódka płynie tam, że nie będę go budzić, nie? No. A ona wyszła, patrzy. Majka, Majka, Majko, nie ja mówię, Boże, okay. kobieta, mówi, że ta łódka płynie w tamtą stronę. No. Taka też była jakaś zdrowy rozsądek i oczy. No. No, Dokładnie. Jest taka sytuacja, że na przykład on się nie zapina w nocy. Czasami łódka okay. okay. idzie bokiem okay. On robi tam, na przykład taką rzeczkę ostatnio robił bo była opinię? bardzo przechylona Ona nie potrafi w ogóle nie konstruować ani nic no, no, tak. Mamy I on zwi przy otwartym żaglu, tym przednim, nie wiem Przy Zawiązywał tą linię, no. która leci z drugiej strony I dookoła I trzymał się i tylko, trzyma tak tak tylko tej Ja tak. mówię, ta lina, co on miał, to tak Ta pękła dwa razy z tej strony Shot. No. no Z tej strony już ledwo co się trzymało on się tylko tej linii. Ja mówię, kurde, gościu wypadniesz i jak teraz, tak my... My... dokładnie, my no, ani to... silnika nam nie pokazał, jak włączyć, ani nic. My nie no, mamy zielonego no, pojęcia. Tak. On wypadnie, wypadnie, ona wiesz, ona pani kara jest taka, że po... nic jeszcze, jeszcze nie Jeszcze wam zeps... zrobić? Ten, no dokładnie. No. I tylko my jesteśmy, Pokażę. żeby pomóc. Także no. mówię, w końcu któregoś dalszym się uparli, ja mówię, pokaż no. nam, jak się włącza silnik, bo jak my będziemy sami na łódce. Łódka, że się na przykład się ciągnąć na. Na takiej na cyficy. Mówię, no, to my no, musimy no, wiedzieć, jak no, zacząć. No. Nie, no to nam w końcu pokazał, nie? Tak samo o tym nie pomyślał. czy nie niepoważny gość. Taki czy no, no, sami ten, ta pani na co raz podwiozła. Ona, ona, ona żywuje że, 4 lata, nie? Łódki, żeby zmienić do No, no. Do ona mówi, do ja z nim 6 minut i mi starczy, nie? Otóż. No ja mówię, no to fajnie. A wy otwarci doskonale cztery sobie miesiące. znajdą? Cztery miesiące, no, jeżeli, to znaczy, miesiące sobie wiesz co, dobre jest to, że łódka jest duża. My mamy tak. swój pokoj na przodzie, my z tyłu możemy się zamknąć i cztery nie, widzicie, nie widzicie no. to, Ale cztery to... miesiące, słuchajcie, my spędziliśmy pięć miesięcy, sześć miesięcy z, sześć no, miesięcy no, z prawie, prawie niezmienną grupą ludzi, czterech, pięciu osób. Pięci osób tak, I, tak, I jakby wiemy wasze cztery miesiące, no o czym wy mówicie, więc to jest bliskość jednak duża. Jest. No. I ciężko jest w ogóle żyć z kimś, już nie mówię o łódce, bo wiesz na przykład my mieszkaliśmy z rodziną Krzysia, czy tam z moją rodziną, czy tam z siostrą Krzyścia, czy z tym i wiem jak to jest być z kimś, na przykład w jednym miejscu, nie, i to wiesz... To wiesz, dom, cztery pokoje czy coś tam, wiesz, góra, dół itd., tłucka, wiesz, no. No. Cały cały i tak dalej, tu łódzka, wiesz, codziennie cały i to Dokładnie, i w domu było ciężko, wiesz, czasami tolerować czyjeś zachowanie, czyjeś głupie nawyki. nawyki, nie? I jak wam no. idzie tutaj, jak jak, wy, jak Znaczy, ogólnie, Dobrze. ogólnie nie jest źle, naprawdę... Tylko właśnie się... te jego, jego takie, wiesz, jego pomysły, on, on ma swoje... Yy, jego problem jest taki, on jest byłem wojskowym, i nawet ona sama, jego żona nam mówiła, że on pod... lubi manipulować ludzi I to co jemu się mówi, on zmienia i na on przykład robi na przekór. Ona, Wszystko na przekór roku. Także my już nic nie sugerujemy, bo jak na przykład powiemy, że bardzo chcemy płynąć do Kartageny, to on zmieni i popłynie gdzieś inny. Aha. Dokładnie. No, tak. Jak jego żona sama mówiła, że gdzieś tam płynęli wiesz, z Teksasu i ona się cieszyła, że gdzieś popłyną do jakiegoś portu. On zmieniał plany i płynął kompletnie w inną stronę. No. Także on, on takie ma... On ona mówi, że on jest freak control. Nie, że jest my chcieliśmy na Barbados. On mówił na początku Sorry. tak, na Barbados. Teraz A. zmienił plany, na Barbados w ogóle nie popłynęliśmy. No, no. I dlatego no, że was właśnie nie dopuszcza nie, nie do steru, bo jest niechory na punkcie nie kontroli, no tak. O, tak, o, tak. tak on, on, on ma takie stróche no. Ale daleko. wiesz, my tam na to zlewamy. Na, on nas wiezie, w sumie połowę rzeczy nas karmią, nie jest źle. Mamy za darmo wiesz, podróż. Mamy, mamy za darmo. Oni się dokładacie do jedzenia, tak? Nie. To znaczy nie. Do, nie my się nic nie do niczego nie darmo, Płacimy za swoje życie. żeby no. się utrzymać. Ale swoje. jak oni gotują, to oni nam dają. Jak my gotujemy, to my im dajemy. Tak, tak w sumie wykupia. Nie znajdę. Nie, jest tak. nie, kłóci mi, nie kłóci mi się no. raz tylko mieliśmy tam, tam osoby. Ja, ja, bo... ja pojechałam bo już przegiął totalnie, wiesz. Tak. Któregoś dnia co to było? że Byliśmy nam dosłownie jak stąd, dotąd, nie? Była. Był dok. Tak, no. Sekunda, nie? On coś tam robił silnikiem, mówię, Majka, można podrzucić, bo mówię, bo chcemy na ląd skoczyć, nie? Było mniej więcej południa, chciałam do domu zadzwonić z internetu i w ogóle i tak dalej, bo w Polsce jest przecież późno, nie? Tak. On mówi, dobra, zaraz skończę, nie? Czy coś tam. I oczywiście wiedziałam, że on zrobi na przekór. Robił to 15 minut i jeszcze poszedł się wykąpać, nie? Różmy się. <śmiech> <żeśmy> się <śmiech> sobie na denis, zapytał ten, normalnie zawiosłowaliśmy, dojechaliśmy sobie, wsiedliśmy na ten. Na Krzysiek mnie wysadził, wrócił, podpiął łózkę i przypłynął do mnie. Nie? I ten i żeśmy, i żeśmy go zostawili, zostali. No co się no, następnego dnia. Następnego dnia. Wiesz, rano stajemy, no. też coś tam, żeby w silniku. Każdy coś tam robił. Ona coś robiła, on coś robił i w ogóle wiesz. Ani się nie szykowali do wyjścia ani nic. No. Oni się coś tam pokłócili, coś się posprzeczali i tak dalej. My robimy swoje, gdzieś tam ja, ja połowę śniadania jem, Mania coś tam się kąpię, coś tam robię. Aha. i mamy problem z tym. Mieliśmy problem z silnikiem do dyni. Tak. No i dalej mamy, ja, no bo on znalazł teraz nie mamy tam, znalazł jakiegoś tam mechanika który, dzień wcześniej, który mu tam zrobił o jakieś tam godziny. I on mówi Płyniecie na ląd, czy zostajecie cały dzień łóce? na łódce, bo możliwe, że dnie nie będzie cały dzień, Aha, nie? Bo ja, ja, mówię, też grąc. ja mówię, płyniemy na ląd, mówię, a kiedy płynie? Mówi, właśnie teraz, nie? No, I nie, Ja normalnie mi tak ci się nie poszło w górę, on wie, kto was jakoś ci jaja nie? No. Poszłam do przodu, mówię do Krzyszka, ja muszę mi coś powiedzieć, nie? Już normalnie trzęsę się z nerwów, nie? By teraz to przegiął totalnie, ja mówię, rozumiem, że jak, jak oni, ile razy wiesz tam, jak byliśmy blisko doku, nie? Ile razy oni powiedzieli, że wyjeżdżają, to myśmy skończyli od, wiesz, podrzucili, Jacy. Nie ma problem, no, problem no, tak. no. Ty możesz wszystko rzucić pod... Dokładnie. nie, Tak samo jak onś mógł rzucić... Kolację. Nie kompetuje cię przynajmniej, Nie Musiał coś skończyć. Się no. tak. Dokładnie. Spojrzałam na niego, mówisz co? To było nie, nie fair, nie? Mówię. I tak na niego spojrzałam, o przepraszam, przepraszam coś tam, że on nie ten, On wiedział dokładnie, że źle zrobił, nie? Ale na drugi dzień przyszedł, mówi, słuchajcie, za 40 minut wypływamy. ale to dobrze, Da się porozumieć, Da się, ja ale ja mu tylko powiedziałam, słuchaj, to jest nie fair, nie? Mówię, on spojrzał, no ja przepraszam, na samym razem tylko pomyśl o tym. Mówię, nic więcej, mój nie powiedziałam, Ale to bardzo fajnie, zajebiście no, Czemu, no wiesz, to wiesz? Co to za ta... kłótnia? No. Tylko po prostu wyrażenie swojego no przecież My nie lubimy no. takich wiesz. Przecież, tym bardziej, że oni nas wiodzą. Dużo nam pomogli. Nie? Tak? Oczywiście. No. I, i, no, I każda taka sytuacja jest nieprzyjemna. no To jak oni. Zawsze. zawsze Nie było, nie było ani razu tak, że na przykład wiesz, że rano wstajemy gdzieś tam z jakiejś wyspy, wypływamy na przykład o 7 rano. Eee, oni wstają, ona wstaje gdzieś około 6-6.30. No. 40 minut robić dwie kanapki na śniadanie. Tak jest. Ty nie możesz wstać, ty no. nie możesz iść do kuchni zrobić sobie śniadania, bo o 7 wypływamy. A jak on powie, że o 7 wypływamy, to nie wiem co by się działo o 7 musimy wypłynąć. I teraz tak, ona robi kanał no. do za 15.07, oni jedzą, zanim my wejdziemy, zanim my zrobimy, to on już zaczyna wypływać, on już włącza się, nie, nie możemy śniadania zjeść. No. I za każdym razem tak jest. No. To wiesz, to takie, takie, wiesz, taka rzecz, ale denerwuje, no, no, bo no, jasne, oni zjedli, no, jasne. I są z, do drogi. nie myślą o Was. I... Raz też się tak zdarzyło, no, też czego, no. ale też nic nie powiedzieliśmy. Wiesz. Ale nie macie... Się... śniadanie, nie? No. na ten, już wypłynęliśmy, na silniku wypływamy tam, wiesz, między wystepkami, gdzie już tam na otwarte morze. Wiesz, połowę kanapki trzymasz w ręce, on ci mówi, że rozwijamy żaglę. 30, 30 sekund, 30 sekund nie możesz poczekać? poczekać. Co tak To jest, mówię, nie... minuta, dwie minuty i tak no. jesteś między wyspami, jeszcze nie jesteś na otwarte morze. No, to no, no, różnica, czy teraz tylko łączę, nie? Nazwój, powie, że akurat a, teraz musimy rozwijać żagle i nie możesz, jakby nie, nie ma nie takiej, nie takiej sytuacji nie no jesteś załogowy, jest, jest kapitan jest, jest rozkaz, idziesz, nie, robisz nie. ślifu co to za <laughs> dyskusja a my żeśmy nie ja tylko Ciekawe 30 sekund, więc no. wepchnąłam to buka i weź ciągnę, kurna mi. Nie, no Czasami to już się brychtamy z niego, no nie po prostu wiesz. To, co no możemy to to zrobić? że no? no. dobra, wysiadacie tutaj, nie podoba się. No, no to no, no, jest dokładnie. A co? Możemy powiedzieć. A wiesz, A, na co w dzienniku pisać? To <susur> są, no tak, to, to są te minusy, za to plusów jest znacznie więcej, dlatego możecie no, je. No, jest no, dużo, wiesz. Jest. Nie mamy ani dużo jakiegoś tam, nie wiem, że musimy coś robić, czy coś tam, że jakiś. Wiesz, tak, nie nic nie, jest, się nie, nie musimy robić, wiesz. My sprzątamy z własnej woli czasami na przykład, nie? Bo ja po prostu już nie mogę patrzeć na w chwicie albo na brudne podłogi, nie? Bo ona trzy dni czyta książki. No, <laughs> no, ten albo ten, albo wiesz, nie wiem, czy tam po prostu, po prostu sprzątamy, no, no wiesz... Wylałam, wiemy. Tak tak, no to jest tak, jest, no, robimy, bo robimy, bo używamy, ja, ja się jest. czuję zobowiązany. Byłam w kuchni, zrobiłam syf, no to posprzątam cały to czas sobie, czasami i po innych, nie? No także oni byli, oni są ogólnie zadowoleni z nas, nie tylko. Z nim jak pogadzi, jak mu coś powiesz, że coś jest lepsze od amerykańskiego to, to nie, absolutnie. Nic Kalifornia nie robi to... najlepsze wina. Yy, metryczny, wiesz, metry i w ogóle to jest bez sensu, bo to nie ma. Bo właśnie wiesz... gadamy coś tam, no. on coś mierzył tam. I byliśmy na francuskiej jakiejś wyspie. I on musiał przemierzyć i jemu po i, y, i tam Za centymetr było, go liczy, czy za, za, metr. za metr go A on Ale. nie wiedział gdzie to jest. Aha. A on sobie policzył to ile tam, wiesz, mu potrzeba tego kabla i policzył sobie w inczach czy tam w stopach. Tak. No. Tak, I przeliczył, wziął sobie tą kartkę, przeliczył sobie ten. I jednak ja później tak wziąłem tą kartkę, tak wieczorem tak sobie patrzę, ten ja mówię, jak crazy to jest. Mówię, to jest nienormalne mówię. <laughs> mówię, słuchaj, u mnie centymetr to ma ileś tam milimetrów. Metr. Ma tyle. Ma stan, no, wszystko się dzieje na 10, to na 100 i tak dalej. No. Kilometr ma 1000 metrów i tak dalej, i tak dalej. Mówię proste. No. A on mówi. To Co... nie ma charakteru. A Anka, do, a Anka do nich. A ile Mila ma jardów? I ząg, Nie wiedziemy. <śmiech> <żeby> ile? ich <śmiech> załatwiła. Matfiła. Ja on mówi, bo stopa to stopa. Ja mówię, ale sorry, moja stopa, a, Krzyszka a stopa, stopa to, to, jest to jest różnica. Silna. nie? Ale, tak, ale, żeśmy, ale co ty, jego zagiąć i on po prostu się chowa, nie? Bo on, on musi mieć te ostatnie słowo, to ale to żeśmy te raz ale wszystko się śmiali. Ameryka robi wszystko. najlepsze jabłka. Boże, jak my jeźdźliśmy tych jabłka, papierowe to... Papierowe po prostu... pomidory, prawda? No, <laughs> ja mówię, gdzie, jabłka. Witam wszystkich. Tutaj Krzyś. I Ania? W naszym przypadku, jak to stop, jest możliwe nawet, gdyby jeździsz z rowerami przez świat. Tak, przecież znajdzie miejsce na łódce. Jak tylko ktoś chce. Otwartość na świat i ludzi. Umiejętność adaptacji i dystansowania się do rzeczywistości. Wytrwałość, pracowitość i dobre poczucie humoru. To jedne z najważniejszych cech szczęśliwego jachtostopowicza. Bez nich Ania i Krzyś na pewno inaczej wspominaliby ten rejs. Dodzwoniliśmy się do nich Skype'em w ostatni piątek. Byli już w Ekwadorze. Zapytałam, jakby podsumowali swoją przygodę z jachtostopem. Jak wiecie, zaczęło się od Miami i dotarliśmy bezpiecznie po pięciu miesiącach do Kartageny w Kolumbii. Długo było, bo pięć miesięcy aż, a rowery to nasz środek transportu na tej wyprawie. Planowaliśmy przez te karaiby około dwóch miesięcy, wyszło pięć. No, także odwiedziliśmy dużo fajnych miejsc, dużo fajnych yy, wysp. Było całkiem sympatycznie, bardzo miło, gorąco. Nauczyliśmy się nowych rzeczy, nowe doświadczenia. Na pewno teraz wiemy, że jeżeli kiedykolwiek pojedziemy na przykład na Galapagos Islands, na pewno chcielibyśmy pojechać jakąś żaglówką. Jak to stopem. I jeszcze nam została Jamajka i kuba z tamtych stron. Trinidad Tobago również które chcielibyśmy jeszcze odwiedzić, ale to już w drodze powrotnej. Jak objedziemy Amerykę Południową, to wtedy gdzieś tam zahaczymy. Miejsca, które chcielibyśmy jeszcze na pewno na Karaibiach odwiedzić, no to Santa Lucia, Republika Dominicana. Jak będziemy wracać z drugiej strony Ameryki Południowej, to tam złapiemy jakiegoś ja. i. No i wydaje mi się, że z chęcią też byśmy na Bahamy wrócili. To no Bahamy super. były niesamowite, także... Czego Was nauczyło to doświadczenie, jak to stopem? Nie mieliście najłatwiejszej sytuacji, dzielnie sobie dawaliście radę, czasami zaciskając zęby, więc jakby tutaj dla Was wielki szacunek. Natomiast, no właśnie, czego Was nauczyło? Tego, że nie wolno się poddawać i wszystko jest możliwe, bo ja troszeczkę sceptycznie do tego podchodziłem. Nie wierzyłem w to, że uda nam się przez wszystkie wyspy w ciągu pięć miesięcy, praktycznie jak to mówią wszyscy w raju, i jak to stopę za darmo, za pracę, za, za sprzątanie jak tu? Bez doświadczenia. Większość osób mówiło, że będzie to niemożliwe. A jednak to nawet potwierdziło, że wszystko w życiu jest możliwe, że wszystko jest do zrobienia. Nie ma rzeczy niemożliwe. Jak się chce, to powiesz, można śmiało próbować. Kto próbuje, ten ten będzie to miał, a, a kto po prostu się poddaje, no to... Wiadomo, zostaje w tyle. Nauczyliśmy się na pewno też cierpliwości. Bardziej podchodzimy do całego życia na ludzie, tak jak na Karaibach. Mówią, no to jutro. Mhm. <grydy> jak jechaliśmy wcześniej owerami przez Stan, czy przez Kanadę, czy przez Europę, to jednak gdzieś tam coś nas tam pchało, coś nas goniło i jakoś pedałowaliśmy szybciej. A, a te Karaiby jakoś tak nas spowolniły, że no, akurat coś się nie spieszy. W Kolumbii już spędziliśmy. Dwa miesiące, tutaj jesteśmy miesiąc, no i pomalutku, pomalutku zmierzamy na południe. Wiesz, nie mamy ograniczonego czasu. Jedyne jakieś tam ograniczenie, które też jest do, do, do przejścia, do pokonania, to, to fundusze, kasa, wiadomo. Ale to jeszcze, jeszcze dobrze się trzymamy, także jeszcze powinno na jakieś no, latka wystarczyć. <śmiech> <śmiech> Czy mielibyście jakieś rady dla jachtostopowiczów? początkujących, przede wszystkim, żeby się nie poddawali. Nie poddawali. Trzeba chodzić i pytać. Po prostu pytać i tyle. Jeżeli ludzie mówią nie, i, i do następnego. Dzień, czasami dwa dni, czasami tydzień. Ale jest możliwe. Ale jest możliwe. Do... Po prostu się nie poddawać. Przede wszystkim trzeba mieć dużo czasu. Dla, jeżeli chce się jechać, a ja jak to z No i na pewno bardziej przyjemnie z naszego doświadczenia Bardziej mniejsi, bardziej przyjaźniejsi i no, bardziej pomocni ludzie to, to właśnie na takich malutkich jakichś jachcikach, też samotni, którzy potrzebują kompana do, do podróży. Zabić czas i pogadać i miło spędzić czas na morzu. Raczej odradzam jakieś tam uderzanie na jakieś milionowe jachty i tak dalej, bo... Próbowaliśmy też takie jachty łapać i pytaliśmy takich ludzi właśnie z tych jachtów, no to nie za bardzo. Od no samego początku traktowali nas bardzo z góry. Z góry i mówili od razu, że jest to niewykonalne, że rowerów nikt nam nie zabierze, że przepisy nie pozwalają i takie tam dalej. A tacy zwykli żeglarze Dokładnie. czy ludzie, którzy mają ewentualnie małe łódki? Są chętni zabrać, podzielić się swoim czasem. To cudne w ogóle, co opowiadacie. Mam nadzieję, że pomoże wielu ludziom, którzy marzą o podróżowaniu i myślą, że to jest takie nieosiągalne. Jakbyście odpowiedzieli na pytanie, trudno się łapie jak to stop? Nie, nie. nie. Jest bardzo łatwo. A jeszcze jak się nie ma rowerów, to mi się wydaje, że to już w ogóle jest no, jeszcze prościzny. Łatwe. Zależy od osoby, ja, jak podchodzi i po prostu trzeba pytać. My rozwieszaliśmy w Miami ogłoszenia Gdzieś tam na marinach malutkie jakieś tam karteczki, że jesteśmy Polakami z rowerami, jedziemy dookoła świata. Kilka osób się odezwało, kilka osób dało nam rady, kilka osób też podało strony internetowe, gdzie można jakieś tam swoje ogłoszonko wrzucić. Także no, w ten sposób e, żeśmy się rozgłosili na początku, a później już poszło go gładko, bo byliśmy w takich miejscach, gdzie dużo jachtów było na marynie i po prostu co dzień w dzień, samego rana, jak przypływali sobie dyni na, na, na zakupy czy wyrzucić śmieci, no, pytaliśmy ludzi, każdego, kto schodził z jachtu i tak się rozniosło. Też dobrym sposobem jest to, że jeżeli ktoś jest na marynie, poprosić kogoś, żeby ktoś z rana krzyknął na radio i wtedy wszyscy... Dookoła wiedzą, że taki klient czeka na, na wybrzeżu i jest chętny do pomocy i wyruszyć w rejs. Ekwadorem widzę z Waszej strony, że jesteście zachwyceni. Napisaliście również, że, że przeżyliście tam jedną z najdzikszych nocy, tak? Najwyższy wulkan i najwyższe wzniesienie, najwyższy szczyt. w że 6400 metrów. No. Spontanicznie żeśmy się zatrzymali, spodobało nam się otoczenie. Co prawda była pierwsza godzina po południu, normalnie zatrzymujemy się dopiero o 4, 5 albo pierwsza, tak że złożyliśmy dookoła, mówimy, super miejsce, zostajemy tutaj. No, było dziko, z dala od ludzi, z dala od cywilizacji, my dzikie lamy, namioci, kognisko, no... Ten klimat trzeba przeżyć. Z tego nie da rady opisać, nie da rady pokazać na zdjęciach, ani na kamerze. Tam trzeba być i poczuć tą wolność. I to, tą ciszę, która tam była. Ten klimat całego tego otoczenia. No, coś wspaniałego. wspaniałe życie. Wspaniałe. jedno z najlepszych jakie mieliśmy od początku nasze wyprawy, a jesteśmy już w podróży rok i miesiąc. Mimo, że było minus 4 w nocy, ale poranek był przepiękny. Było widać wulkan cały, bez żadnych chmur. Dodatkowo było widać kolejny wulkan, który jest o 100 kilometrów około 100 km 100 km dalej. dalej. Kotopaxi wulkan, który jest e, najwyższym chyba wulkanem aktywnym, aktywnym. W, w Ekwadorze. Niesamowite poczucie bycia z naturą. To było coś niesamowitego. I te lamy dookoła biegające i patrzące, kto my jesteśmy. Co my te bardzo ciekawskie podchodziły, z bliska zaglądały, przyglądały się. Także było całkiem sympatycznie. Wyobrażam sobie i Jakie plany po Ekwadorze macie? Nie spieszy nam się, bo na Ekwador dostaliśmy pieczątki na 90 dni. Jesteśmy miesiąc, stało nam dwa miesiące, no ale z przykrością zbliżamy się już do granicy SPR-u gdzieś się jeszcze pokręcimy. Jesteśmy obecnie w, w, Kłęce. w Kłęce. Z większych po drodze miast została nam locha. No i stamtąd już jakieś 200-300 km zostanie do granicy z Peru. Mm -hmm. Później no, zjedziemy z gór. Zjedziemy z 2000 metrów na wybrzeże. Będziemy jechać w dalej do Limy. Później mm -hmm. z Limy planujemy jechać na, Machu Picchu. na Machu Picchu, No a dalej, nie wiemy jaką drogą od samego początku jedziemy bez mapy, bez żadnych jakichś tam y, turystycznych książek i tak dalej. Także pytamy się cały czas miejscowych, co jest ciekawego w okolicy do, do, do zobaczenia. Także jesteśmy otwarci, jesteśmy elastyczni i, i nic nas nie goni. Jeżeli ktoś mówi, że tam coś jest fajnego, skręcamy i tam jedziemy. Także jest luz. Na pewno chcemy dotrzeć na samo południe Argentyny, ale kiedy tam będziemy to i którą drogą, to nie mamy pojęcia. Ania i Krzyś, rowerami przez świat. Jak potoczy się ich historia, można czytać i oglądać na stronie internetowej www.rowerami.info. Nasi dzisiejsi goście szukali łódek osobiście, rozmawiając z napotkanymi na żeglarzami. My głównie posługiwaliśmy się w tej kwestii internetem. Jest sporo portali, na których swoje ogłoszenia umieszczają zarówno kapitanowie i właściciele Łodzi, jak i chcący zaciągnąć się na pokład. Jednym z naszych ulubionych jest www.findacru.net, gdzie bez żadnych opłat można przeglądać bazę Łodzi, założyć sobie profil i nawiązać pierwszy kontakt z kapitanem. O Findacru.net porozmawiamy szerzej innym razem. Tymczasem wracamy do naszej długiej listy projektów na joju, Prac, które chcielibyśmy ukończyć, zanim odpłyniemy z Curacao. W dalszych planach mamy Arubę, Jamajkę, Wyspy na Jala San Blas, a to wszystko przed planowanym na początek roku 2011 przekroczeniem kanału Panamskiego. Największych z oceanów przed nami. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejny podcast Ekofonu na www.aroundtheworld.pl Znajdziecie tam też filmy, opowiadania i zdjęcia z naszej podróży. Czekamy na Wasze wrażenia i komentarze. Piszcie do nas na adres info do, do usłyszenia! Więcej znajdziesz na www.ecofon.blogspot.com.